Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24 Minęła 12. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na początek rosnąca liczba pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto i trzecia próba wdrożenia przez rządzących regulacji na rynku kryptoaktywów. Za chwilę relacja naszej reporterki. Będzie też o kruchym porozumieniu w PiS, mimo wczorajszego spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim w partii wciąż wrze. Minuta ciszy przed szpitalami powiatowymi w niemal całym kraju. Medycy zwracają uwagę na kryzys w ochronie zdrowia. Suma wydarzeń. Już ponad tysiąc pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto zgłosiło się do służb. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Tymczasem politycy przerzucają się odpowiedzialnością. Kto odpowiada za to, że rynek kryptoaktywów nie jest wciąż kontrolowany? Przedstawiciele koalicji rządzącej przypominają o dwóch wetach prezydenta i powiązaniach polityków opozycji z tym rynkiem. Opozycja podkreśla z kolei, że przygotowane przez rząd przepisy były zbyt restrykcyjne. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która... Która jest w Sejmie. Sylwio, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co teraz, no i kiedy trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach? Rząd pracuje nad ustawą, nad swoim projektem pracuje też Centrum. Konkretne rozwiązania proponuje Polska 2050. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie projektem, czy projektami ustaw zajmą się posłowie. Coraz więcej poszkodowanych, tak jak wspomniałaś, zgłasza się do katowickiej prokuratury. Liczba zgłoszeń w tej sprawie rośnie lawinowo, tak mówił rzecznik tej prokuratury, Michał Binkiewicz.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 Pokrzywdzeni składają zawiadomienia w jednostkach policji najbliższych miejsca zamieszkania, a te następnie trafiają do sygnatury postępowania prokuratury regionalnej w Katowicach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił wczoraj w TVP Info, że w toczącym się od kilku lat śledztwie widać było jakąś niemoc na nieprawidłowości. Zwracał też uwagę Ryszard Petrus z Centrum. Prezydent Nawrowski dwa razy zawetował ustawę, jak tak się składa, że tuż po odrzuceniu weta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 Konkretnych decyzji. Nie może być tak, że tak bulwersująca sprawa toczy się w tak skandaliczny sposób. Prokurator, który rozpoczął tę sprawę, wjechał na urlop. Prokurator, który miał dalej prowadzić czynności, nic nie wiedząc, co ma robić z Gliwic, został przesunięty do Katowice. Się okazało, że trzeba było najpierw sprawdzić, że już wcześniej z tą firmą Sonda Krypto miał w innych sprawach styczność, więc powinien być od sprawy odsunięty. Prokuratura sprawdza też, czy nie doszło do nielegalnego lobbingu politycznego w sprawie giełdy Zonda Krypto. Waldemar Żurek mówił, że firmy oczywiście mają prawo do sponsoringu, jednak konieczne jest sprawdzenie powiązań pomiędzy wpłatami a decyzjami. Otwarte pozostaje też pytanie o komisję, komisję śledczą w tej sprawie. Za powołaniem komisji opowiedział się wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzaste, a zgodnie z konstytucją Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy. Projekt uchwały może być wniesiony przez prezydium Sejmu lub co najmniej 40 posłów. Nieprawidłowości w zonda krypto i skutki tej afery. Tej sprawie przygląda się dla nas Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy za relację. Dziękuję bardzo. Sprawa Zonda Krypto dotyka także sportowców. Firma była sponsorem nagród dla polskich olimpijczyków. Do dziś część z nich nie jest w stanie odebrać swoich pieniędzy. To kryzys wizerunkowy dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówił na naszej antenie Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w Chodzie oraz doradca ministra sportu ma w tle też rozczarowania i smutek sportowców, którym coś obiecano i którzy reprezentowali nasz kraj i dzisiaj no, są e, ofiarami e, takiego cynicznego wykorzystania ich wizerunku. Tymczasem Polski Komitet Olimpijski nie planuje zerwania umowy z Zonda Krypto. Zadeklarował to jego prezes Radosław Piesiewicz. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie zakończyło wewnętrznych tarć w PiS. Tobiasz Pocheński i Jacek Sasin zasugerowali, że działalność Stowarzyszenia byłego premiera zostaje zawieszona, ale ich wpisy spotkały się z mocną reakcją stronników Morawieckiego. Oliwy do ognia dolała publikacja Wirtualnej Polski, z której wynika, że Ryszard Terlecki miał za zamkniętymi drzwiami spotkania zasugerować Jarosławowi Kaczyńskiemu rezygnację ze stanowiska prezesa. Przy Wiejskiej jest Michał fabisiak Nasz sejmowy reporter. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się mówi o tej sprawie na sejmowych korytarzach? No, chyba najwięcej do powiedzenia w tej sprawie mają parlamentarzyści koalicji rządowej. Nie da się ukryć problemy w PiS, to miód na serce rządzących. Oni mówią, że im gorzej dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, tym lepiej z ich punktu widzenia. Ich zdaniem to, czym informuje wirtualna Polska, ale też to, co wydarzyło się w nocy z poniedziałku na wtorek w mieszkaniu Adama Bielana, świadczy przede wszystkim o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego. Tak uważa chociażby senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof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 Posłowie PiSu z pewnością woleliby rozmawiać na inne tematy z dziennikarzami niż sytuacja wewnątrz właśnie Prawa i Sprawiedliwości. No ale my o to oczywiście przede wszystkim do nich te pytania kierujemy właśnie o sytuację w tej partii. No i na przykład Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości zupełnie inaczej przedstawia sytuację wewnątrz PiS i samo rozwiązanie tego wewnętrznego sporu niż wspomniany Krzysztof Kwiatkowski. Otóż poseł PiSu Mariusz Gosek uważa, że to właśnie Jarosław Kaczyński, Kaczyński zapobiegł rozłamowi w partii. Stanowcze zdecydowane kroki prezesa Jarosława Kaczyńskiego przyniosły oczekiwane rezultaty. Rządzący zauważają przede wszystkim, że wielkim zaskoczeniem są te doniesienia medialne, doniesienia wirtualnej Polski o rzekomym buncie Ryszarda Tereleckiego. Mowa przecież o byłym szefie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, o druchu prezesa, bo tak jeszcze do niedawna określano właśnie tego polityka. No ale politycy Prawa i Sprawiedliwości tym rewelacjom zaprzeczają. Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że... Po pierwsze, no, każdy może napisać sobie co chce, właśnie informując o takich nieoficjalnych rozmowach, sugerujące w ten sposób, że po prostu taka rozmowa nie miała miejsca, a z drugiej strony ten wspomniany poseł PiSu mówi, że różnica zdań w takiej dużej partii, to już nawiązanie do tego, co działo się w mediach społecznościowych, do tych sporów właśnie na, na Platformie X. Poseł Kownacki mówi, że różnica zdań w takiej dużej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, to co normalnego I jak dodaje e, PiSowi rozłam nie, nie grozi, bo jej politykom, jak mówi poseł Kownacki, niezależnie od różnic przyświeca wspólny cel. Jakieś dyskusje między poszczególnymi politykami w każdym ugrupowaniu się zdarzają. Wszyscy wiemy jedno.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 Pytanie też, czy na podobne wsparcie może liczyć Mateusz Morawiecki w Prawie i Sprawiedliwości, czy są w tej partii wciąż politycy, którzy uważają, że prędzej czy później były premier odejdzie z partii, ba nawet na, w ramach w, w obecnej partii zacznie budować struktury nowej, własnej partii. Mariusz Gosek, którego już Państwo słyszeli, mówi, że no, jego frakcja przynajmniej będzie patrzeć byłemu premierowi na ręce, będzie bacznie przyglądać się jego poczynaniu. Panie redaktorze, będziemy czujni, to mogę zadeklarować i głęboko ufam, że tutaj skoro to zadeklarował twardo jednoznacznie pan premier Mateusz Morawiecki, to danego słowa nie złamie. Natomiast ja chcę to mówić o tym, że czuwaj i kontroluj, ale no, będziemy się przyglądali. No, tak mówi poseł Mariusz Gosek, natomiast przedstawiciele tej frakcji, tak zwanej frakcji maślarzy w takich nieoficjalnych rozmowach, no, oni są przekonani, że prędzej czy później jednak Mateusz Morawiecki z partii odejdzie. Oni uważają, że prezes popełnił błąd zawierając porozumienie i pozwalając temu stowarzyszeniu Morawieckiego działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo przypomnę, że właśnie podczas tego poniedziałkowego spotkania ustalono, że członkowie stowarzyszenia wejdą do Rady Eksperckiej w w ramach inicjatywa Mateusza Morowieckiego nie będzie tworzyć się struktur lokalnych, nie będzie też powoływać pełnomocników. Natomiast samo prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości ma jeszcze zdecydować o tym, kto konkretnie dołączy do Rady Eksperckiej. Sytuację w Prawie i Sprawiedliwości sprawdza dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy bardzo. Po politykach czas na głos eksperta. PiS znajduje się w momencie przełomowym i bardzo krytycznym, tak ocenił w naszym studiu dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego. Jak tłumaczył Jarosław Kaczyński w przeszłości był już w podobnej sytuacji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 Naprawdę na ładnych parę lat z takiej dużej polityki Jarosław Kaczyński no, był na marginesie Aha. tej polityki i Jan Olszewski również. I myślę, że teraz Kaczyński na pewno, jestem przekonany, on przypomniał sobie te pewne mechanizmy. I w związku z tym to, że próbuje mimo wszystko skleić ten, ten podział, no bo to jest pewien podział, konflikt, między innymi wynika z jego doświadczeń sprzed no, właśnie tych ponad 30 B lat mówił dr Andrzej Janusz. Więcej komentarzy na ten temat na portalu Polskie Radio dwadzieścia Program Czyste Powietrze pod lupą śledczych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zażądało dokumentów od resortów klimatu, funduszy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z okresu od czerwca 2021 roku. Sprawę bada Prokuratura Europejska. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski powiedział w Polskim Radiu, że program Czyste Powietrze został zepsuty za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego decyzja o wstrzymaniu programu przez obecny rząd była słuszna, oceniał polityk.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 A pytania o sytuację w Ministerstwie Klimatu mają też politycy Polski 2050. Okazja do udzielenia odpowiedzi pojawi się na początku przyszłego tygodnia, bo to wtedy ugrupowanie Katarzyny pełczyńskiej Łęcz chce rozmawiać z byłą partyjną koleżanką. Będzie to też szansa na rozwianie wątpliwości przed sejmowym głosowaniem nad wotum nieufności dla minister klimatu, mówił na naszej antenie Kamil Wnuk z Polski 2050.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 minister klimatu. PSL raczej zagłosuje przeciwko odwołaniu Pauliny Henik-Kloski. Zagłosujemy za jednością koalicji, tak deklarował polityk ludowców Rafał Rosiński. Jak mówił nasz gość, zanim dojdzie do podjęcia decyzji w Sejmie, jego formacja także chce się spotkać z ministrą klimatu i środowiska.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 Za odwołanie minister Pauliny Henik-Kloski zagłosuje z kolei partia razem. Zapowiedział to polityk tego ugrupowania Maciej Konieczny. Poseł tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że jego partia krytycznie ocenia działalność szefowej resortu klimatu, choć nie popiera też argumentów prawicy. Zagłosujemy za odwołaniem, nie przyłączamy się do tego wniosku, bo uważamy chociażby, że system ETS powinien być zreformowany, obecnie jego charakter jest spekulacyjny, nie realizuje także celów założonych, szkodzi inwestycjom w zieloną energię, więc tutaj, jakkolwiek jesteśmy krytyczni, to nie podzielamy tej antyklimatycznej ofensywy prawicy. Posłowie zagłosują nad wotum nieufności dla ministry klimatu i środowiska na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. Suma Wydarzeń Ponad 100 szpitali powiatowych w całej Polsce uczestniczy w proteście przeciw polityce finansowania ochrony zdrowia. Szpitale alarmują o realnym zagrożeniu bezpieczeństwa pacjentów, a kulminacją Czarnego Tygodnia była minuta ciszy, kiedy pracownicy lecznic wyszli przed budynki w milczącym proteście. Już teraz łączymy się z Maciejem Szeferem, który jest pod Szpitalem Powiatowym w Wągrowcu w Wielkopolsce. Witaj Macieju. Dzień dobry, kłaniam się. Powiedz proszę, jaki charakter miała ta kulminacja protestu? I... Hey. Przede wszystkim pracownicy, a właściwie grupa kilkudziesięciu osób wyszła faktycznie przed budynek szpitala powiatowego w Wągrowcu i nie byli to tylko lekarze, byli to także pracownicy, można powiedzieć tak nieładnie techniczni, administracyjni czy nawet personel, który odpowiada za konserwację tego obiektu. Jednym słowem kilkadziesiąt osób stanęło w geście Solidarności z innymi szpitalami, które być może znajdują się często w trudniejszej sytuacji finansowej niż ten w szpital, przed którym w tej chwili się znajduje. Ta minuta ciszy przed szpitalami powiatowymi miała ów symboliczny charakter. O znaczeniu czarnego tygodnia rozmawiałem z dyrektorem tego szpitala, Przemysławem Burym. Solidaryzujemy się i bierzemy udział w akcji. Może nie o charakterze protestacyjnym czy strajkowym, ale jest to przede wszystkim akcja informacyjna, Akcja, której celem jest wskazanie, jak ważnym elementem w systemie publicznej ochrony zdrowia są szpitale powiatowe. Bo przecież to szpitale powiatowe, tak jak lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu, szpital powiatowy to najczęściej szpital pierwszego kontaktu. To tutaj pacjent powinien mieć rozpoznane swoje te podstawowe problemy zdrowotne. To tutaj pacjent powinien mieć wykonaną szeroką, wstępną, a nawet i pogłębioną diagnostykę. Hasło tygodniowego protestu, który wciąż trwa, to szpitalne łóżko poczeka, choroba nie. Też to hasło ma symboliczne znaczenie, mówi prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. Minuta ciszy przed szpitalami dla systemu ochrony zdrowia, bo on zaraz upadnie. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wskazuje, że spora część szpitali popada w długi ze względu na raz rosnące koszty leków, energii, a także na koszty wynagrodzeń oraz cięcia w wycenie badań wykonywanych ponad limit. Wyzwaniem, a co za tym idzie problemem, bywają też niezapłacone nadwykonania. 30%, czyli 300 na około 1000 szpitali w Polsce to placówki powiatowe, o czym przypominał mi dr Bury. Pod względem liczby przyjęć i udzielanych świadczeń, jeżeli się nie mylę, szpitale powiatowe chyba mają po 60% tej puli rynku ochrony zdrowia. Dlatego no, trzeba robić wszystko, żeby w sposób zrównoważony dbać o rozwój wszystkich. Oto planowany jest miliard, sto milionów na procesy restrukturyzacyjno-konsolidacyjne placówek, które są w tej najgorszej sytuacji finansowej i organizacyjnej. A co z tym, które są w średniej czy w bardzo dobrej? Bo chyba trzeba byłoby też je jakoś docenić za to, że sobie w tych trudnych czasach, w tych trudnych realiach jednak radzą, nie zamykają oddziałów, nie ograniczają świadczeń, starają się rozwijać. Oczekiwania są więc zdecydowane i konkretne. Potrzebne są szerokie rozmowy, szerokie konsultacje i nie tylko z tymi szpitalami powiatowymi, które są w tej najgorszej sytuacji powiat... finansowej, ale także z tymi, które właśnie jak wspominał dyrektor Bury radzą sobie całkiem dobrze albo zupełnie dobrze. Symboliczny protest potrwa do piątku. Pracownicy szpitali deklarują, że nie ma on absolutnie żadnego wpływu na przyjęcia i leczenie pacjentów. Szpitale powiatowe protestują o kolejnych przejawach akcji i problemach w ochronie zdrowia, mówił Maciej Szefer. Dziękujemy za relację. W Gostyninie na Mazowszu powstanie nowa jednostka wojskowa. Docelowo służyć tam będzie około 800 żołnierzy wojsk rakietowych. Do jednostki trafi też najnowocześniejszy sprzęt. Zapowiedział to wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak kamysz To jest wielka inwestycja, za którą idą nie tylko etaty, stanowiska, możliwość zaciągnięcia się do armii służby dla Rzeczpospolitej, ale też wyposażenie w najlepszy sprzęt. Tutaj do Gostynina trafią wyrzutnie Czunmo, składane może nawet w 80% w Polsce z produkcją pocisków rakietowych, która będzie się odbywać w Polsce. Polonizujemy w ramach programu Homarka wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe do obrony Rzeczpospolitej. Dodatkowo kilkadziesiąt kilometrów od Gostynina w Nowym Trzepowie w powiecie płockim zostanie ulokowana część 64. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT. Suma wydarzeń Informacje ze świata. Iran krytykuje decyzję Donalda Trumpa o przedłużeniu rozejmu i utrzymaniu blokady irańskich portów. Amerykański prezydent ogłosił, że zawieszenie broni ma zostać wydłużone na czas dalszych negocjacji pokojowych. Nadal nie wiadomo jednak, czy Teheran i Izrael formalnie zaakceptują ten ruch. Na szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24. Teheran oficjalnie nie odpowiedział na decyzję Białego Domu. Szef irańskiej dyplomacji Abbasarakci napisał jednak, że morska blokada irańskich portów jest aktem wojny i narusza rozejm. Irańska agencja TASNIM dodała, że Iran nie prosił Stanów Zjednoczonych o wydłużenie zawieszenia broni. W podobnym tonie wypowiadają się inni urzędnicy. Doradca przewodniczącego parlamentu ocenił, że blokada portów nie różni się od bombardowania i powinna spotkać się z odpowiedzią militarną. Iran ponawia też groźby użycia siły wobec amerykańskiej blokady i traktuje rozejm jako bardzo kruchy. Donald Trump twierdzi, że wydłużył rozejm na prośbę Pakistanu. To właśnie i sam pośredniczy w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Nie wiadomo na razie, czy i kiedy ma dojść do kolejnego spotkania z stron. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ukraina naprawiła rurociąg przyjaźni. Władze w Kijowie zapowiedziały, że może on rozpocząć pracę. W zamian oczekują odblokowania europejskiej pomocy. W tej sprawie przygląda się Paweł Buszko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 Prezydent Tomasz Szujog uwzględnił międzypartyjne ustalenia i zwołał inauguracyjne posiedzenie Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego na przedpołudnie 9 maja. Szef partii TISO Peter Modior zapowiadał wcześniej, że od razu parlament zatwierdzi jego kandydaturę na premiera. Deputowani i nowy premier będą składać przysięgę przy znajdującej się w budynku parlamentu tzw. Świętej Koronie, czyli insygnium władzy świętego króla Stefana. Po południu na placu Koszuta przed parlamentem odbędzie się impreza, podczas której Węgrzy mają świętować zwycięstwo partii i wybór nowego szefa rządu. Peter Modior w poście na portalu społecznościowym zaprosił Węgrów do świętowania zmiany systemu. Nowy parlament będzie miał sześciu zastępców przewodniczącego, z czego trzech będzie pochodzić z opozycji. Partia TISO, posiadająca w zgromadzeniu ponad dwie trzecie, zaproponowała 20 komisji parlamentarnych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.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 Kumbaktimi wciąż pozostaje uwięziony na mieliźnie u niemieckiego wybrzeża Bałtyku. Ratownikom udało się lekko poprawić pozycję wieloryba. Mimo to niski stan wody utrudnia przystąpienie do kolejnego etapu akcji ratowania tego morskiego ssaka. Więcej wie Adam Górczewski.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 Wydarzeń. Informacje sportowe. Magda zawansem z awansem do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W swoim pierwszym spotkaniu Polka wygrała z amerykanką Robin Montgomery 6-4-6-3. Mecz trwał godzinę i 27 minut, a z wygranej cieszy się trener Linet Mark Gelard. Tak, to było świetne zwycięstwo. Miło jest rozegrać mecz na kortach ziemnych przeciwko naprawdę utalentowanej zawodniczce. To trudna przeciwniczka, ale myślę, że Magda dobrze sobie poradziła. Mam nadzieję, że uda nam się teraz nabrać rozpędu i utrzymać go w trudnej drugiej rundzie. Kolejną rywalką Magdy Linette będzie inna reprezentantka Stanów Zjednoczonych i Wajowić. Rywalizacja od drugiej rundy w Madrycie rozpocznie jutro też Iga Świątek, a na kort w czwartek wyjdzie również Magdalena French. W magazynie sprawdzamy jeszcze wyniki innych polskich zawodników w innych sportach. Marbik Salimow przegrał walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy w zapasach z reprezentantem Armenii. W podnoszeniu ciężarów Wiktoria Wołk zajęła ósme miejsce w Europie, poprawiając swój zeszłoroczny wynik, a Piotr Kudłaszyk był dziesiąty. Niespodziankę przyniosły bokserskie zawody Pucharu Świata, w których Julia Szeremeta odpadła w jednej ósmej finału. Więcej o startach naszych zawodników wie Krzysztof Kuzak.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 Swojemu rywalowi okazał się jeszcze za mocny. Mówi były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Mówię specjalnie jeszcze, ponieważ Marek miał dosyć poważną kontuzję, trochę pauzował. To zresztą było widać w tych pierwszych pojedynkach, no ale okazał się jednak cały czas bardzo dobrej strony. To jest nasz medalista piszący Europy, więc miejmy nadzieję, że z niego będzie jeszcze pociecha.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 co relacjonował Krzysztof Kuzak? Dodajmy, że w trwających zawodach Pucharu Świata w boksie awans do ćwierćfinału wywalczyła Angelika Krzysztoforska. To kolejny pojedynek Polki zaplanowano na jutro. W południowej Sumie Wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń.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 Katowice i wyjazdowe studio Polskiego Radia 24. W tej chwili jest 12.30. Celdo, magazyn gospodarczy. Jeśli komuś skrót EKG kojarzy się z elektrokardiografem, no to ma rację, ale przez najbliższe trzy dni będziemy częściej mówić o nim w kontekście badania pulsu polskiej i europejskiej gospodarki. Marek Klapa, witam z Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, tuż obok Spotka, gdzie trwa 18. Międzynarodowy Kongres Gospodarczy 2026. Zapraszam na saldo z serca Górnego Śląska. A na początek ważne informacje ze świata gospodarki. No i oczywiście w te ważne informacje wpisuje się tegoroczny EKG, na który, yy, który rozpoczął się dosłownie dwie i pół godziny temu. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to siła dialogu. W czasie wystąpienia otwierającego kongres w katowickim spotku były premier profesor Jerzy Buzek nawiązał do historii i podkreślił drogę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 Wśród wydarzeń towarzyszących EKG znalazły się takie jak Gala Inwestor Bez Granic, a także uroczystość wręczenia tytułów Promotor Polski. Uczestnicy EKG podkreślają, że oprócz oficjalnych spotkań równie ważne będą rozmowy kuluarowe. Organizatorem kongresu jest grupa PTWP, Polskie Radio jest patronem wydarzenia, a w Polskim Radiu 24 na bieżąco będziemy informowali Państwa o tym, co dzieje się w Katowicach. A gdyby ktoś chciał się wybrać do Katowic jutro własnym samochodem? Dzisiaj też w sumie. Może oczywiście w dalszym ciągu korzystać z programu CPN. Rzecznik grupy Orlen Mateusz Wiczyński, powiedział w kuluarowych rozmowach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że bardzo duży skok sprzedaży paliw widać było pierwszego dnia obowiązywania pakietu, a z czasem sytuacja się ustabilizowała również w regionach przygranicznych.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 A ile płacimy za paliwo dziś? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr oleju napędowego kosztuje w tej chwili 6,75 zł, to jest 17 groszy mniej niż we wtorek. Sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej może wiązać się z wysokimi karami. A teraz patrzymy na to, co dzieje się na polskiej i na europejskich giełdach. To skoro Europejski Kongres Gospodarczy, zacznijmy od Europy. Większość indeksów traci. Nie są to spadki jakieś poważne, ale jednak na czerwono mniej więcej połowa rynku, m.in. we Francji, w Niemczech oraz w Hiszpanii. A na plusie, bardzo symbolicznym, są takie giełdy jak Kopenhaga, Helsinki czy Portugalia i w przypadku Portugalii tutaj wzrost jest najwyższy 59 To zobaczmy jak wygląda sytuacja na ulicy Książęcej w Warszawie. WIG traci w tej chwili 37 setnych procent. WIG 20, 44 na minusie. MWIG 40, 38 na minusie. I ISWIG 80 również po czerwonej stronie rynku 26 setnych Jeśli chodzi o waluty za jedno euro płacimy 4 zł. i 24 grosze. Dolar amerykański natomiast wyceniany jest na 4 zł i 60 1 groszy. Jeszcze ropa naftowa, bo tutaj bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Dosłownie godzinę temu ropa Brent przekroczyła barierę psychologiczną 100 dolarów za baryłkę, ale teraz już mamy delikatną korektę i za właśnie jedną baryłkę ropy Brent płacimy 98 dolarów i 94 centy setka blisko. Saldo. Magazyn gospodarczy. A w naszym wyjazdowym studiu w Katowicach witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim pan Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie prezesie, zanim przejdziemy do elektromobilności i do tych wyzwań, z którymi wiąże się cały ten proces i trend w gospodarce i w, i, i w transporcie, muszę zapytać oczywiście o wrażenia z EKG, bo tutaj kolejka się ustawiła. Nie wiem, o której pan podjechał tutaj do Katowic, ale naprawdę w którymś momencie wyglądało to niesamowicie. Ta kolejka miała kilka metrów i faktycznie Międzynarodowe Centrum Kongresowe wypełnia się po brzegi. 15 tysięcy ludzi podobno ma być w szczycie. Czyli to będzie rekord. Mhm. Nigdy nie było tak dużej edycji. Ja sam załapałem się na ostatnią szatnię, a przyjechałem jednak dosyć wcześnie, więc spodziewam się, że będziemy tutaj widzieć dużo osób z płaszczami w rękach. Ale to chyba tylko i wyłącznie świadczy o sukcesie tej imprezy i o tym, że ona jest naprawdę potrzebna. Ja bardzo gratuluję Wojtkowi Kuśpikowi i organizatorowi EKG. Bardzo się cieszę, że w Polsce takie wydarzenie mhm. powstało i bardzo się cieszę, że my mamy Możliwość też się włączyć merytorycznie z tematami związanymi z przyszłością europejskiej polskiej gospodarki, czyli pomówimy troszkę o zrównoważonym transporcie. Nie wiem, czy ma Pan też takie pretensje do fizyki ludzkiej natury, że nie mamy zdolności bilokacji i super podzielności uwagi. Bo w tej chwili, właśnie, drodzy Państwo, rozpoczyna się w tym samym czasie 21 paneli dyskusyjnych, to jest sytuacja absolutnie nie do ogarnięcia. Myślę, że sukcesem byłoby przejść i przynajmniej na dwie minuty zaliczyć każdy z tych równolegle trwających, ale z drugiej strony mamy dużo tematów do omówienia. Zaledwie trzy dni, jeśli te 15 tysięcy osób, które tu będą, będą się chciały czegoś merytorycznego dowiedzieć, to się dowiedzą z każdego segmentu gospodarki i to w sumie też bardzo dobrze. Myślę, że nikt aż tak ambitny nie jest, żeby się znać na 21 tematach równolegle prowadzących. Zatem coś sobie wybierzemy. Patrząc w agendę można sprawdzić również pana kalendarz częściowo, bo tutaj widzę w planie dwie sesje, dzisiaj i jutro. Pierwsza sesja elektromobilność, czyli to wszystko co wiąże się z elektromobilnością. To jest temat, który od kilku lat wraca na podobnych forach i zawsze jest on przerabiany z różnych perspektyw. No Przede wszystkim spójrzmy na aktualne dane, bo te statystyki, te najaktualniejsze naprawdę robią wrażenie, Według licznika elektromobilności polska flota samochodów całkowicie elektrycznych, czyli takich, które są zasilane tylko bateryjnie, przekroczyła właśnie barierę 143 tysięcy jednostek. A jeśli dodamy sobie do tego hybrydy takie typu plug-in, to po naszych drogach porusza się już 263 tysiące takich aut. Niesamowita sytuacja. Sam tytuł mojego dzisiejszego panelu nie pozostawia wątpliwości, o czym on będzie. Mm -hmm. On jest bardzo prosty i bardzo krótki i brzmi elektromobilność. No właśnie. I on w zasadzie od lat, ten panel nazywa się tak samo. Różnica jest taka, że kilka lat temu, jak byłem zapraszany tutaj do Katowic, to elektromobilność była tematem absolutnie niszowym. Wszyscy przychodzili na ten panel, żeby się w ogóle dowiedzieć, co to jest samochód elektryczny i kiedy tak naprawdę ta magia samochodu elektrycznego odejdzie i kiedy zapomnimy o tym chwilowym momencie w motoryzacji o nazwie elektromobilność. Dziś w 26 roku jesteśmy w momencie, kiedy to nie jest już rynek niszowy, kiedy to już jest mass market. I my może tego jeszcze w Polsce nie odczuwamy tak mocno, chociaż kryzys, który obserwujemy wokół choćby cen ropy związane z cieśniną Ormus, sprawia, że ta elektromobilność jest jeszcze bardziej uzasadniona i to pod kątem ekonomicznym. W Europie, gdy spojrzymy na dane, to za pierwsze dwa miesiące tego, roku odnotowaliśmy blisko 20% udziału samochodów czysto elektrycznych w rejestracjach ogółem, czyli to jest ponad 300 tysięcy pojazdów. My już się nie porównujemy do napędów dieslowskich, bo je dawno zostawiliśmy z tyłu. To jest chyba 7% rejestracji w Europie. My tak naprawdę gonimy już tylko i wyłącznie samochody z napędem spalinowym i tu już ta różnica jest bardzo niska. Ten rok, a już na pewno przyszły, to będzie ten moment przecięcia. Rozwijają się napędy czysto elektryczne, rozwijają się napędy hybrydowe i te hybrydy klasyczne, które znamy już od ponad 20 lat i te hybrydy z możliwością ładowania z gniazdka. W Polsce też mieliśmy zaskakująco wręcz mocny początek roku, zwłaszcza marzec, bo już mamy dane za marzec, potwierdzają, że to już jest coś, co się dzieje. Wchodzą kolejne grupy klientów. W zeszłym roku mieliśmy rok klientów, indywidualnego dzięki programowi Nasze Auto. W tym roku zaczyna klient flotowy się pojawiać w rejestracjach. Ponad 4000 rejestracji w samym tylko marcu. To jest porównywalny wynik z czerwcem, lipcem zeszłego roku, kiedy to program Nasze Auto już się zaczynał rozpędzać. Bardzo się zatem z tego cieszymy, bo to porównanie rok do roku w naszym przypadku co do zasady jest zawsze pozytywne, ale te procenty rzeczywiście mogą robić wrażenie, bo już ta baza staje się coraz większa. Jak się zaczynał kongres gospodarczy w Katowicach 18 lat temu, to w ogóle nikt nie mógł myśleć o elektromobilności. Jeszcze kilka lat temu była ona liczona w setkach, a dziś już jest liczona w milionach i to pokazuje, że ta dyskusja ma sens, bo my możemy ciągle obserwować te zmiany. Wspomniał pan o flotach, dekarbonizacja flot korporacyjnych to będzie kolejna dyskusja, w której weźmie pan udział, ale ona jutro jest zaplanowana na godzinę 15. Mam takie pytanie, bo to oczywiście wszystkich mocno interesuje i możemy sobie przypuszczać różne rzeczy, ale pan ma wgląd w żywe wykresy liczby, które zmieniają się z dnia na dzień. Czy wojna na Bliskim Wschodzie, to co się dzieje wokół cieśniny Ormus. To może być, albo może już jest katalizator, nomen omen, katalizator dla Waszej branży, który przyspieszy to wszystko, co się dzieje z elektromobilnością, czy, czy nie, przeca, nie powinniśmy przeceniać jeszcze, przynajmniej na razie, tego wydarzenia? My zdecydowanie widzimy, jak bardzo my jesteśmy wrażliwi na różnego rodzaju kryzysy. I ten kryzys doskonale pokazał, że jeśli my jesteśmy uzależnieni od jednego kierunku, a w przypadku paliw kopalnych jesteśmy uzależnieni, nie mamy niezależności energetycznej, to my ponosimy tego konsekwencje. Konsekwencje oczywiście finansowe. Zatem myślę, że z tego kryzysu już my dziś wyciągamy lekcję taką, że powinniśmy rozwijać wszelkiego rodzaju projekty związane z budową budową niezależności energetycznej, a elektromobilność jest absolutnie częścią tej zmiany. My dzięki rozwojowi pojazdów elektrycznych możemy ładować je energią elektryczną, która powstaje tutaj w Polsce czy szerzej w Europie dzięki choćby źródłom OZE. I nie jesteśmy już więcej uzależnieni od jakiegokolwiek kierunku, czy to będzie kierunek, z którego zrezygnowaliśmy, kierunek rosyjski, czy kierunek blisko wschodni. My powinniśmy dać sobie tą szansę, żeby mieć pełną kontrolę nad łańcuchem, a tylko i wyłącznie w transporcie. Elektromobilność daje nam takie możliwości, więc rzeczywiście, no można powiedzieć, oczywiście pół żartem, pół serio, że takiego ambasadora jak Donald Trump to elektromobilność nie miała. I kto by pomyślał? I kto by pomyślał, choć Chociaż był taki moment, kiedy dużo samochodów elektrycznych pewnej marki pojawiło się pod Białym Domem, ale potem doszło do pewnej różnicy zdań pomiędzy właścicielem samochodów tejże marki a prezydentem i się wydawało, że się prezydent odwróci od elektromobilności. a Okazało się, że zrobił nam psikusa i jednak stał się bardzo dużym promotorem. To jest oczywiście pół żartem, pół serio, ale doskonale pokazuje to, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać i ja myślę, że ten kryzys nam to bardzo mocno uwidocznił to, że strona ekonomiczna elektromobilności jest krytycznie ważna. jeśli my mamy do czynienia w 26 roku z sytuacją, gdy samochody elektryczne już nie są wielokrotnie tańsze, jak było na początku historii tychże od samochodów konwencjonalnych, tylko ta różnica jest nieznaczna, a często jest na korzyść w momencie zakupu samochodu elektrycznego, to ta eksploatacja co do zasady będzie korzystna. I my powinniśmy po prostu z tego też korzystać. Panie prezesie, to też tak pół żartem pół serio, co ma wspólnego fiskus i salon z samochodami elektrycznymi. Otóż termin do 30 kwietnia szanowni państwo składamy PITy i do 30 kwietnia przynajmniej w teorii można składać wnioski w programie Nasze Auto. Różnica jest taka, że termin dla pit się raczej nie zmieni i będzie stały, a w przypadku programu Nasze Auto skończyły się pieniądze i nic z tego nie będzie, jeżeli ktoś by chciał skorzystać z tego programu. Stąd prosty wniosek, a pan to przełoży na liczby. Jak bardzo ten rządowy Program wsparł y, rozwój elektromobilności w Polsce. To, że ten program był sukcesem świadczy to, że budżet się wy... całym wyczerpał przed zakończeniem tego programu, bo rzeczywiście teoretycznie mieliśmy jeszcze mieć możliwość złożenia wniosku i te kilka dni kwietnia mogliśmy jeszcze wykorzystać na to, żeby dokonać decyzji zakupowej, ale tą decyzję zakupową możemy już dokonać tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę nasze własne środki. Mhm. Już z tej subwencji skorzystać nie możemy. Jak to się przełożyło na cały rynek? Przyłożyło się Także 25 rok zamknęliśmy nieprawdopodobnym rekordem i udziałem jak na polskie warunki niebotycznym ponad 7% w rejestracjach nowych pojazdów. To oczywiście w porównaniu z europejską średnią jest wynik dwukrotnie niższy, bo zeszły rok zamykaliśmy praktycznie na poziomie blisko 17%, a dziś jesteśmy na poziomie 20%. Ale dla polskiego rynku to był skok absolutny z 3% w 2024 na 7% w 2025 roku. Blisko 50 tysięcy samochodów. Oczywiście nie wszystkie sfinansowane dzięki naszemu auto, bo także samochody dostawcze, czy także samochody, które się nie mieściły w limicie cenowym, ale te blisko 50 tysięcy samochodów pokazuje, że naprawdę ta elektromobilność kolokwialnie mówiąc weszła pod strzechy, bo co jest bardzo ważne, akurat ten program spotkał się z drugim bardzo ważnym zdarzeniem w historii elektromobilności, że pojawiło się coraz więcej samochodów bliskich nam cenowo, czyli te segmenty się otworzyły, które są najbardziej masowe i które są tymi, z których my najczęściej chcemy skorzystać, gdzie cena samochodu nowego jest oscylująca w granicach 100-120 tysięcy złotych i to też się przełożyło na to, że my, przeciętni kowalscy, mamy tą możliwość, żeby rozważać samochód elektryczny w porównaniu z samochodem konwencjonalnym. To nie jest już domena rynku premium. No ale są problemy też y, natury infrastrukturalnej, bo możemy sobie wyobrazić, że ktoś kto mieszka w bloku na szóstym piętrze wieżowca z wielkiej płyty no, pomyślał sobie fajnie byłoby mieć samochód elektryczny, jestem do niego przekonany. Zielone tablice, bus pasy i tak dalej, i tak dalej. No ale problem pojawia się w momencie, w którym musimy się zastanowić, gdzie ten samochód naładujemy. I o ile z dużymi miastami nie ma problemu, o tyle z Polską Powiatową problem jest gigantyczny. Bo są takie powiaty, gdzie jest jedna ładowarka, nie wiem, na 50 tysięcy mieszkańców. Tu, tu jest lekcja do odrobienia kolosalna. Absolutnie. Pełna zgoda. Natomiast my musimy mieć też pełną świadomość tego, w jakim miejscu my jesteśmy. My się cieszymy z tych wzrostów. My się cieszymy z tego poziomu ponad 5% udziału w segmencie samochodów nowych. Natomiast gdy spojrzymy na te 150 tysięcy samochodów elektrycznych łącznie zarejestrowanych i zestawimy to z parkiem pojazdów w Polsce, liczącym grubo ponad 20 milionów, to my jasno widzimy, że my jesteśmy na samym początku drogi. I to dotyczy także, a może przede wszystkim infrastruktury. Ta infrastruktura się rozwija w bardzo dynamicznym tempie, ale ona musi być skorelowana też z rejestracjami samochodów elektrycznych. Innymi słowy, firmy, które realizują inwestycje infrastrukturalne, też muszą widzieć, że te samochody zaczynają jeździć w różnych miejscach Polski i gdy one tylko zostaną zauważone, to od razu ta infrastruktura zacznie się rozwijać. Widzieliśmy w zeszłym roku zresztą, jak dużo nowych punktów ładowania powstało ale jeszcze oczywiście cały czas jest bardzo wiele do zrobienia. Ja jeżdżę samochodem elektrycznym od kilku lat i mogę powiedzieć na własnym przykładzie, jak łatwo jest dziś podróżować samochodem elektrycznym versus to, co było 5 czy tym bardziej 10 lat temu, ale oczywiście to nie jest proces w każdym przypadku bezbolesny. Gdy jesteśmy mieszkańcami budynku z wielkiej płyty i nie mamy możliwości zaparkowania w garażu podziemnym, naziemnym, gdzie jest miejsce do ładowania, to tworzy się coraz więcej tzw. hubów ładowania, gdzie mamy niejako odwzorowanie tego biznesu, który znamy z rynku paliw kopalnych, czyli ze stacje benzynowe, gdzie mamy miejsce, gdzie możemy podjechać i szybko się naładować, bo czeka na nas kilka, kilkanaście stanowisk. To oczywiście nie będzie nigdy kosztowało tak mało, jak ładowanie przysłowiowo z gniazdka ale to już jest przynajmniej zagwarantowanie tego komfortu, że my mamy gdzie się naładować. Cały czas musimy robić dużo więcej, żeby wykorzystywać to, co daje elektromobilność w swojej podstawie, a daje możliwość, żeby naładować się praktycznie wszędzie. Bo nie wszędzie zbudujemy stację paliw, ale wszędzie mamy gniazdko. To jest mhm. dokładnie ten sam prąd i zresztą wiele samochodów można podłączyć do zwykłego gniazdka. Oczywiście czas ładowania trwa bardzo długo, bo mimo tego, że to jest ta sama bateria co w telefonie komórkowym, to jest ona o dużo wyższej pojemności, więc nie naładujemy tak samo jak telefon, ale już możemy z tego skorzystać. Mamy jednak w Polsce, pamiętajmy, ponad 50% mieszkańców, którzy zamieszkują budynki jednorodzinne, bądź e, e, mieszkają w miejscach, gdzie jest możliwość skorzystania z własnego garażu. E, bardzo często są to też obiekty wyposażone w fotowoltaikę. Wtedy w ogóle elektromobilność staje się absolutnie projektem dla mas, dla nas wszystkich. I to też oznacza, że my mamy jeszcze potencjał wielu milionów e, miejsc, gdzie my możemy rzeczywiście ten samochód zaparkować i naładować. Tutaj w kat w dużo mówi się także o odporności gospodarki europejskiej, ale także o jej konkurencyjności. No i tak spojrzałem sobie na parking przed Europejskim Kongresem Gospodarczym. No i kilka samochodów, nie tylko elektrycznych, ale wyprodukowanych daleko, daleko stąd, bo w państwie środka znalazłem. Chińska motoryzacja jest zagrożeniem dla europejskiej gospodarki już teraz? Właściwie to chyba już jest pytanie takie, na które odpowiedź jest tylko jedna. Jest tylko jedna i ewidentnie jest to bardzo duże wyzwanie. Myślę, że dziś jest to wyzwanie największe, przed którym motoryzacja europejska, ale nie tylko europejska, bo też koreańska, japońska, czyli cała ta motoryzacja, do której my się przyzwyczailiśmy, Stanęła w zasadzie w zeszłym roku, bo od zeszłego roku pojawiły się nie tylko marki z państwa środka, ale pojawiły się wolumeny idące za tymi markami. W zeszłym roku zarejestrowano samochodów chińskich, tyle samo co samochodów elektrycznych, bo blisko 50 tysięcy. To oznacza bardzo duży udział w rynku, ale co też bardzo istotne, podkreślmy, że samochody z państwa środka to nie są tylko i wyłącznie samochody elektryczne, tylko w w blisko 90% są to samochody konwencjonalne. I to jest sygnał dla motoryzacji, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, że to nie jest tak, że tylko w jednym segmencie ta walka będzie się odbywać. Ta walka konkurencyjna, ona się odbywa w każdym segmencie i w każdym napędzie. Dla klienta końcowego, dla mnie, dla pana redaktora, ta informacja, że mamy większą konkurencyjność, jest tylko i wyłącznie dobra. Ja mam nadzieję, że motoryzacja europejska też odrobi tą lekcję. Zobaczy, że trzeba produkować dobre pojazdy, ale też tańsze pojazdy, by móc konkurować z tymi, które są produkowane w państwie środka. Oczywiście z drugiej strony myślę, że przy okazji EKG to też powinno wybrzmieć. My jako przedsiębiorcy musimy mieć równe szanse, żeby konkurować w każdym w zasadzie miejscu na świecie, w tym także w Europie, więc też... Patrzymy na to, co się dzieje w Brukseli, w Strasburgu, generalnie na poziomie Unii Europejskiej, by zapewnić konkurencyjne warunki, więc też nie możemy zostać kolokwialnie mówiąc zalani samochodami z jakiegokolwiek kierunku, ale to, że będą się one pojawiały i będą motywowały wszystkich graczy na tym rynku, żeby też do pewnego rodzaju wojny cenowej doszło to będzie z korzyścią dla klienta końcowego. Pamiętam, w tamtym roku rozmawialiśmy między innymi o tym, że ten rok 2035 będzie takim przełomem. Dzisiaj już wiemy, że dużo się pozmieniało, że ten 2035 rok nie będzie ścianą dla samochodów spalinowych, dla rynku nowych samochodów spalinowych. Jak pan sądzi, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny, że Unia ten sztywny termin przesunie i będzie się jego trzymała, czy jednak ta niewidzialna ręka rynku, czy też ręka kierowcy i jego portfela Zdecyduje koniec końców, że samochody elektryczne zdominują Europę. Ten rynek zaczął się już sam regulować i ja myślę, że klienci na wielu rynkach podejmują decyzje wpływając na to, co widzimy później w statystykach rejestracyjnych. Jeśli my dziś jesteśmy na poziomie 20% udziału czystych elektryków w rejestracjach ogółem, a mamy rok 26, to jestem absolutnie spokojny, że my będziemy się zbliżać do 80-90% w roku 35%. Czyli to, co się wydarzyło w grudniu ubiegłego roku, czyli rezygnacja z celu 100% i zejście do celu 90% to absolutnie nie zmienia kierunku. To niejako przebiło ten balonik emocji politycznych wokół tego tematu, gdzie rzeczywiście pewnie błędnie od samego początku pojawiła się taka narracja zakazu-nakazu i wo bez tej narracji wiele, wiele osób podjęło decyzję, że nie chce, żeby ta polityka nakazowo-zakazowa była wobec nich stosowana. Dziś nie ma takiej już narracji, ten temat już nie budzi takich emocji ale myślę, że wszyscy już ten kierunek podjęli i go realizują. Koncerny motoryzacyjne mają swoje cele sprzedażowe i one będą tylko i wyłącznie rosły w obszarze elektromobilności. Jesteśmy absolutnie pewni, że przyszły rok też będzie rekordowy, jak i ten będzie rekordowy, więc tutaj kierunek jest tylko i wyłącznie jeden. Dlaczego on jest jeden? Bo to jest tutaj podstawa do zrozumienia. Samochód elektryczny, co do zasady, on jest lepszym samochodem niż samochód konwencjonalny. O tym w historii motoryzacji wiedziano już, już ponad 100 lat temu, ale tylko wie, wtedy technologii osób, jeszcze nie było. Ale wiele osób też dyskutuje na ten temat i są też tacy, którzy no, trudno byłoby im się pożegnać z takim dynamicznym silnikiem spalinowym? No, ja myślę, że nie będzie potrzeby się żegnać. Zawsze będziemy mogli, jeśli taka będzie nasza pasja, to mm -hmm. jeździć samochodami konwencjonalnymi, czy e, choćby wykorzystywać je podczas przejażdżek weekendowych, albo jeździć nimi na torach, jeśli robimy szybką jazdę. Ale do codziennego poruszania się naprawdę samochód elektryczny jest najlepszym wyborem, zwłaszcza jeśli ta technologia a musimy dać jej jeszcze kilka lat, będzie na takim poziomie, że każdy element będzie lepszy niż w przypadku samochodu konwencjonalnego. I cena, i zasięg, i możliwości, i ergonomia wnętrza, to wszystko przemawia za elektromobilnością. A jest już taki samochód, oczywiście bez podawania marki, którym na jednym ładowaniu dojedziemy na wczasy do Chorwacji? No myślę, że już są takie. Oczywiście to zawsze jest wybór pomiędzy tym, czy my Takim samochodem chcemy pojechać na tak daleką podróż, mm -hmm. bo pewnie to będzie wymagało pewnych wyrzeczeń, ale są samochody, które możemy ładować w kilka minut. Słyszymy o technologiach ładowania na poziomie 1,5 MW. Są już takie akumulatory trakcyjne, które pozwalają przejechać tysiąc kilometrów. Na koniec dnia my musimy sobie zadać pytanie, czy my tego potrzebujemy? Bardzo dziękuję. I takie pytania m.in. zapadają w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem był Pan Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No I wszystko wskazuje na to, że hasło dopełna proszę i to nie przez program CPN nabiera powoli nowego znaczenia. To są Katowice. Wracamy do studia w Warszawie. Do usłyszenia.